Poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki oskarżony. Sprawa dotyczy czasów, gdy był szefem rządowego Centrum Legislacji i miał wykorzystać zatrudnione w nim osoby do własnej kampanii wyborczej. W ramach godzin pracy czynnie brały udział w kampanii kandydata. Chodziły w jego koszulkach, organizowały te osoby miejsca, gdzie mają być wywieszone plakaty. Wzięły udział w 80 chyba dwóch spotkaniach z wyborcami. Wyjaśniał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Tuż po wyborach. Pracownicy przestali pracować dla Rządowego Centrum Legislacji. Koszt dla Skarbu Państwa 900 tysięcy złotych. Poseł nie przyznał się do winy. Tłumaczył, że mógł zatrudnić pracowników poza trybem konkursowym, a czas ich pracy nie był ewidencjonowany elektronicznie. Po kilkunastoprocentowym spadku cen ropy na światowych giełdach w reakcji na ogłoszone dwutygodniowe zawieszenie wojny z Iranem tanieją też gotowe paliwa na rynku europejskim, potwierdza Urszula Cieślak z biura Reflex. Porozumienie jest dwutygodniowe i oczywiście jeżeli będzie ono respektowane przez cały ten okres i to zawieszenie broni będzie widoczne, nie będzie zakłócone, to ten spadek może mieć charakter trwały. A wtedy, zdaniem ekspertki, także kierowcy odczują ulgę. Jest też komentarz rzecznika Ministerstwa Energii Grzegorza Łaguny. Polski rząd będzie utrzymywał mechanizmy ochronne tak długo, jak to będzie potrzebne. Jeśli sytuacja na rynkach uspokoi się na stałe, a ceny paliw będą spadać, będziemy mogli mówić o niższych cenach na stacjach paliwowych bez pakietu CPN. Ale dziś jest jeszcze na to za wcześnie. Świat reaguje na porozumienie z ulgą i ostrożnością. To krok w tył znad krawędzi po tygodniach eskalacji, komentuje szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Krok w dobrą stronę, ale sytuacja jest krucha, ocenia brytyjski premier Keir Starmer. O zawieszeniu broni i o reakcji rynków więcej w magazynie w Samopołudnie już za chwilę. Co dalej z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym? Ustawą w sprawie likwidacji CBA od października zajmie się dzisiaj Senat. Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej uważa, że ta formacja powinna zniknąć, bo została skompromitowana. Ta służba korzystała z nielegalnie zakupionego systemu do inwigilacji obywateli Pegasus. Przeciwny likwidacji CBA jest Marek Komorowski, senator PiSu. Ma pilnować, żeby rząd funkcjonował prawidłowo, żeby nie było nieprawidłowości przy przetargach. Rząd uważa, że walka z korupcją będzie skuteczniejsza, gdy zajmą się nią policja, ABW i Krajowa Administracja Skarbowa. To są aktualności jedynki. A w nich, tuż po hejnale, wracamy jeszcze na wieżę kościoła Mariackiego w Krakowie, bo hejnaliści otrzymali dziś osiem nowych trąbek, błyszczą nowością i zapewnią jeszcze lepsze brzmienie. Instrument widać, że jest bardzo dobry, markowy. To jest austriacka firma. Myślę, że będą nam bardzo dobrze służyły. Czy słuchacze Polskiego Radia, myśli Pan, poczują jakościową zmianę? Mam nadzieję, że poczują tą zmianę. A z hejnalistami spotkamy się ponownie w magazynie w samo południe. Zapraszam. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda po Popołudnie z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, z wyjątkiem zachodu pojawią się przelotne opady deszczu i krupy śnieżnej. W rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w Karpatach śnieg do 5 cm. Temperatura od 5-6 stopni na wybrzeżu, na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich około 8 w centrum i na południowym wschodzie, a najcieplej na zachodzie do 12. Klimat Jakość powietrza w całej Polsce jest teraz dobra lub nawet bardzo dobra. Większość energii, 56%, pochodzi z paliw kopalnych, a udział energii odnawialnej, głównie ze słońca, to 44%. Na wschodnim wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem poziomu wód. Jedynka Polskie Radio 9 po 12. W samo południe. Trump najpierw zagroził końcem cywilizacji, potem ogłosił dwutygodniowe zawieszenie broni, nieoczekiwany zwrot w wojnie USA z Iranem o tym, że siły amerykańskie w Zatoce zaczęły mieć problem z amunicją. To jest wiedza powszechna, zwłaszcza pod dymisji kilku czołowych generałów. Prezydent nie zaprosił, więc zaproszenie otrzymał. Jutro sędziowie wybrani do Trybunału Konstytucyjnego złożą ślubowanie w Sejmie. To sytuacja bez prezydensu. Oczywiście do tego jest potrzebna jeszcze czynność ceremonialno-techniczna związana z odebraniem przysięgi. Intuicja mi podpowiada, że to wszystko dokona się w tym tygodniu. Uczeń ma ubierać się zgodnie z normami, ale kolor bluzki i włosów będzie jego sprawą. Ministerstwo Edukacji pracuje nad ustawą gwarantującą wolność do ekspresji w szkołach. Bardzo ważne jest to, żeby był balans pomiędzy bezpieczeństwem i poszanowaniem godności innych osób, a ekspresją siebie i wyrażaniem e, się młodego człowieka. Czy wydawało się Państwu, że hejnał w jedynce dziś brzmiał jakby lepiej? Kilka chwil temu hejnaliści otrzymali nowe trąbki. Karol Surówka, to jest w samo południe. USA i Iran ogłosiły dwutygodniowe zawieszenie broni. Amerykanie i Izraelczycy zgodzili się wstrzymać bombardowania, a Iran gotowy jest odblokować cieśniny Ormus, kluczową dla transportu ropy. Rozejm przychodzi niecałą doby po tym, jak amerykański prezydent zapowiedział śmierć cywilizacji w Iranie. Najnowsze informacje w światowych agencjach śledzi Michał Strzałkowski. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Czy mamy potwierdzenie również ze strony reżimu w Teheranie? Tak, Minister Spraw Zagranicznych Iranu Abbas Sarakci potwierdził, że zawarto porozumienie o wstrzymaniu ognia. Potwierdził także, że pomogli w tym negocjatorzy Pakistańscy, to Pakistan był tutaj głównym akuszarem tego porozumienia, choć choć aktywni byli także dyplomaci z Omanu, którzy od lat już próbują Iran z Stanami Zjednoczonymi pogodzić. I to jest dość ciekawe, bo Trump powiedział, że będzie ten dwutygodniowy rozejm o ile odblokowana zostanie ciśnina Ormus. Natomiast minister Abbas Abbasarakci powiedział, że będzie ten dwutygodniowy rozejm, o ile ustaną wszelkie ataki wobec Iranu, nie tylko te amerykańskie, ale także te izraelskie. No i na razie wygląda na to, że Iran przestał być ostrzeliwany. Natomiast jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormus, to na razie ciężko powiedzieć, choć Iran informuje, że te ciśnienia ma zamiar odblokować. To nie jest tak proste, podejrzewam, żeby ten ruch wrócił do normy. To zajmie nawet nie godziny, tylko podejrzewam, że co najmniej dni. Natomiast no jest to na pewno jakiś moment, który daje na nadzieje na pokój na Bliskim Wschodzie, ale pokojem na pewno jeszcze nie jest, bo to są dwa tygodnie wstrzymanych walk po to, żeby właśnie poszukać jakiegoś porozumienia trwałego. Iran też twierdzi, że zostało przyjęte dziesięciopunktowe porozumienie, które proponował sam Iran i według tego porozumienia miałoby dojść nie tylko do wstrzymania walki, otwarcia ciśniny Ormus, ale także do odmrożenia różnych irańskich funduszy zablokowanych na świecie, czyli de facto w dużej mierze zdjęcia sankcji, czy z kolei ze strony Iranu do zobowiązania się, że nigdy, przenigdy Iran nie będzie broni atomowej posiadał. Ale tutaj to są tylko słowa władz Iranu. Nie mamy żadnego potwierdzenia ze strony amerykańskiej, że rzeczywiście to było podstawą tego porozumienia. Natomiast mieszkańcy regionu patrzą na to wszystko z nadzieją, choć ten optymizm jest bardzo, ale to bardzo ostrożny, z dużą dozą niedowierzania, czy rzeczywiście ten rozjem się utrzyma i czy w ogóle, co byłoby kolejnym etapem, uda się wypracować trwały pokój. Tak na przykład mówi mieszkanka Teheranu. Nasi przeciwnicy nie są godni zaufania. Oni dotrzymują umów tylko jeśli są pod bardzo silną i nieprzerwaną presją społeczności międzynarodowej i po prostu nie mają innego wyboru. W każdej innej sytuacji ich obietnicy i zobowiązania są nic nie warte. Natomiast mieszkaniec Tel Awiwu ma taką reakcję. Mam nadzieję, że to potrwa dłużej niż te dwa tygodnie i że dojdzie do trwałego pokoju, ale nie powiem, bym był pewny takiego rozwoju wypadków. Cóż, ciężko mieć zaufanie do przywódców państw w naszym regionie. Nie wiemy, co będzie. Każdy dzień jest niespodzianką i niestety przez ostatnich kilka lat to nie były dobre niespodzianki. Ważnym frontem tej wojny jest także Liban, gdzie Izrael walczy z Hezbollahem. No i według Iranu y, to porozumienie rozejmie obejmuje także ten teren, ale Izrael twierdzi, że nie. I dalej Hezbollah atakuje, choć Hezbollah miał dziś rano wstrzymać swoje uderzenia na Izrael. Mieszkaniec Bejrutu reaguje na to tak. Urodziłem się w 1976 roku i odkąd żyję, to nie było ani jednego dnia trwałego pokoju w Libanie. Moje dzieci przechodzą przez to samo piekło. Ciągle myślimy tylko Boże, czy wreszcie nastanie długotrwały pokój. Cieszę się z rozejmu Stanów Zjednoczonych i Iranu, ale myślę, że trzeba jeszcze osobnego porozumienia między Izraelem a Hezbollahem, by zakończyć także walki w Libanie. Wierzę jednak, że to się uda. Według mediów pakistańskich ważne miało być też to, że w negocjacjach ze strony amerykańskiej wziął udział wiceprezydent J.D. Vance. Dlaczego to takie ważne? Bo Steve Witkow i Jared Kushner, dotychczasowi negocjatorzy z ramienia Waszyngtonu, to ci ludzie, którzy pod koniec lutego rozmawiali z Iranem, po czym pojawiła się ta informacja, że mamy o to przełom, że mamy o to blisko porozumienie i trzy dni później wybuchła wojna. Irańczycy mieli oświadczyć, że nie będą z nimi rozmawiać, bo im nie ufają i stąd właśnie pojawienie się J.D. Vance'a wcześniej niezaangażowanego w te negocjacje. Z twoich informacji wynika, że na razie te warunki tego porozumienia są respektowane. Oczywiście jest bardzo wcześnie, dopiero zobaczymy co się będzie działo dziś i jutro, ale bombardowań nie ma, a jeżeli chodzi o cieśniny Ormus, coś już przepłynęło, czy to za wcześnie? Znaczy, pewne statki przez Ormus przechodzą oczywiście, bo Iran część statków przepuścił, porozumiał się z niektórymi krajami azjatyckimi, jak na przykład Chiny, Bangladesz między innymi, Indie także negocjowały. Azja bardzo zależna jest dużo bardziej niż świat zachodni od dostaw surowców energetycznych z regionu Zatoki perskiej i część statków przez te ciśnienie przechodziła na różnych zasadach. Czasem, czasem trzeba było płacić, czasem trzeba było tylko zameldować, że to statek chiński. Natomiast no, to, to, że jest jakiś ruch w tej ciśniny, to bo on był też w pewnym sensie w ostatnich dniach, to jeszcze nie znaczy, że Cieśnina jest w pełni odblokowana. Natomiast no, ten, ten powrót do pełnego ruchu, to, to na pewno nie jest tak y, szybka rzecz y, do osiągnięcia. No i oczywiście ważne jest moim zdaniem patrzenie na to, co dzieje się y, w Izraelu i na ile Izrael będzie to porozumienie respektował, dlatego, że y, nie do końca jest pewne na ile Izrael był w te negocjacje w wciągnięty, na ile akceptował te różne punkty tego y, porozumienia, na ile będzie się go y, trzymał. Y, no, choćby sam fakt, że nie ma zgody, czy obowiązuje to zawieszenie broni sytuacji w Libanie. Iran i Pakistan twierdzą, że tak, Izrael twierdzi, że nie. Więc tutaj jest jeszcze ciągle dużo znaków zapytania. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Dodam jeszcze, że zarówno prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, jak i władze w Teheranie ogłosiły zwycięstwo po zawarciu tego zawieszenia broni. Ale kto jest rzeczywistym wygranym? Rozmowa dnia. Z nami połączony jest Marcin Krzyżanowski, iranista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Czy pan wskazałby pan jakiegoś wygranego po tym zawieszeniu broni? W tym momencie jest jeszcze na to za wcześnie, to tyl tylko i aż zawieszenie broni, a nie trwały pokój. Jednak fakt, że do zawieszenia broni doszło w sytuacji, kiedy to Iran kontroluje cieśninę Ormus, w sytuacji, kiedy po 40 dniach bombardowań Iran wciąż stoi na nogach, kolokwialnie mówiąc, i jest w stanie kontratakować. Wszystko to może świadczyć o tym, że stroną lekko, bardziej w, w, zwycięską jest w tym wypadku Iran. Ale jak powiedziałem na początku, za wcześnie by o tym e, przesądzać, gdyż w każdej chwili może dojść do wznowienia działań wojennych. Miał być całkowicie pokonany Iran. To znaczy wojska irańskiego miało już nie być i to kilka tygodni temu. Tak to ogłaszał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Donald Trump zresztą całkowite zwycięstwo ogłaszał już kilkakrotnie czy sam fakt, że mówimy o pewnym porozumieniu zawartym między Amerykanami a Iranem nie jest tutaj sukcesem ze strony Teheranu, że jest dalej stroną w rozmowie po tylu tygodniach bombardowań? Zdecydowanie jest i podkreśla to zresztą bardzo mocno strona irańska, zarówno politycy jak i media. Relacja Teheranu oscyluje wokół kwestii tego, że oto Iran był w stanie nie tylko postawić się największej potędze współczesnego świata, ale jeszcze postawić się skutecznie. Tak powiedziałem, pomimo 40 dni bardzo intensywnych bombardowań Republika Islamska zdołała się utrzymać. Jest to w Teheranie przedstawiane jako ogromny sukces. W jakim stanie reżim wyjdzie z tego konfliktu? To znaczy, jak silne były mimo wszystko uderzenia Stanów Zjednoczonych? No bo nie jest tak, że one nie przyniosły efektów w ogóle. No, oczywiście, że nie jest te zniszczenia zarówno w infrastrukturze wojskowej, cywilnej, jak i wśród najwyższych dygnitarzy Republiki Islamskiej są bardzo poważne. Jednakże pomimo, pomimo tych bardzo dotkliwych strat Republika Islamska jako aparat państwowy, jako instytucja polityczna wyjdzie z tej wojny znacząco wzmocniona. Jej przeciwnicy okazali się dużo słabsi niż pierwotnie zakładano, a jej poparcie wśród społeczeństwa irańskiego znacząco wzrosło w wyniku działań wojennych. Prezydent Stanów Zjednoczonych na początku tej wojny zaapelował do społeczeństwa irańskiego, by obalił reżim, po prostu, żeby postawił się władzą w Teheranie. Czy dziś taka perspektywa wydaje się mniej prawdopodobna, jeszcze mniej prawdopodobna niż kilka miesięcy temu? Zdecydowanie mniej. Z jednej strony Republika Islamska, tak jak powiedziałem, zwarła szyki, z drugiej strony bardzo mocno się zradykalizowało te politycy powiązani ze stronnictwem centrystów i reformistów, czyli te uznawane za nieco bardziej liberalne i nastawione mniej na konfrontację, bardziej na dialog z Zachodem, zostały zmarginalizowane w irańskiej polityce i do głosu. Doszli twardogłowi pryncy, pryncypialiści i przebieg działań wojennych i cała otoczka wokół nich dodatkowo wzmocniła i uprawdopodobniła ich narrację opartą na założeniu, że Zachodowi, w szczególności Ameryce, nie wolno ufać i że Zachód, w szczególności Waszyngton, w szczególności prezydent Trump, rozrozumieją, tylko i wyłącznie język siły. A jak powiedziałem, cała wojna jest przedstawiona jako bardzo duży sukces Republiki Islamskiej. A co z pozycją Stanów Zjednoczonych? Wywołany został konflikt, jego cele były niejasne dla wielu dawnych sojuszników USA. Równocześnie stało się jasne albo popłynął sygnał, że Amerykanom rzeczywiście można się postawić. Dokładnie. I to jest znaczne osłabienie dla wpływów amerykańskich w regionie. Nie jest tak, że Ameryka została pokonana. Absolutnie nie. Ameryka zademonstrowała z jednej strony potęgę swoich możliwości militarnych, z drugiej strony pokazała też jej braki wśród państw arabskich zatoki. Panuje głębokie niezadowolenie z całego rozwoju sytuacji, bo z jednej strony Wywołano wojnę z Iranem w obronie interesów izraelskich, a najmocniej oberwały starające się zachować pewną neutralność kraje arabskie. To po pierwsze. Po drugie okazało się, że to co miało zabezpieczać kraje arabskie przed ewentualnym atakiem irańskim, tak naprawdę Iran do ataku sprowokowało. Już te miliony, miliardy dolarów które państwa arabskich zatoki, w szczególności Arabia Saudyjska, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie, zostały po części tak naprawdę wyrzucone w błoto. Do tego dochodzi kwestia, jeszcze raz warto to podkreślić, kwestia faktu, że Iran nie został pokonany pomimo zapowiedzi amerykańskich. Ciesina nie została Odblokowana, odblokowana siłowo, więc to jasno pokazuje, że Iran nie jest tak łatwym przeciwnikiem, a Republika Islamska wciąż pozostanie czynnikiem, z którym należy bardzo mocno się liczyć. Wszyscy podkreślają, że ten rozejm jest, to zawieszenie broni jest kruche. To co wydarzy się za dwa tygodnie? Już krótko zapytam pana na koniec. Wszystko zależy od tego, czy w piątek, bo na piątek są bardzo wstępne póki co planowane rozmowy w Islamabadzie, w których być może weźmie udział wiceprezydent Vance. Jeśli do takich rozmów w Islamabadzie dojdzie i jeśli faktycznie w składzie delegacji będzie amerykański wiceprezydent, wtedy uznam, że jest szansa na trwały pokój. Jednakże ten protokół rozbieżności między stroną amerykańską a irańską jest wciąż bardzo duży. Czyli im ważniejsze osoby rozmawiają, tym większe szanse na pokój. Ta stara zasada będzie obowiązywała. W dużym skrócie tak. Marcin Krzyżanowski, iranista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Do usłyszenia. Słyszeliśmy, że jednym z warunków zawieszenia broni jest odblokowanie cieśniny Ormus. To ważna informacja również tu w Polsce. Przez cieśniny Ormus przed wybuchem wojny przepływała bowiem ropa w kierunku Azji i Europy. Gdy Iran ją zablokował, zaczęły rosnąć ceny na światowych rynkach, co zobaczyliśmy również na naszych, naszych stacjach benzynowych. W studiu jest Justyna Golonko z naszej redakcji gospodarczej. Dzień, Dzień dobry. dobry. Coś się już wydarzyło na tych rynkach ropy? Coś bardzo się już dużo zmieniło? Się bardzo dużo, także bardzo dobre informacje, bo mamy bardzo szybką reakcję i gwałtowną y, na zawieszenie broni wojny z Iranem. Ropa naftowa staniała o kilkanaście procent od razu, ona nadal tanieje. Obecnie za baryłkę Brent trzeba zapłacić około 94 y, dolarów, Oczywiście ceny ropy pozostają zdecydowanie wyższe niż przed wybuchem konfliktu, bo wtedy baryłka ropy Brent kosztowała około 70 dolarów, ale te 94 dolary to naprawdę dobry wynik i o tym mówi Dawid Czopak, analityk rynków surowców ropa naftowa jest około 15% od wczorajszego zamknięcia. Produkty, to jest nawet większy spadek, około 20%. Miejmy nadzieję, że sytuacja, która została nam przedstawiona przede wszystkim przez prezydenta Trumpa, ale także irańskie władze, jest na tyle realna, że dojdzie do porozumienia. Jeżeli dojdzie do porozumienia, myślę, że w perspektywie kilku miesięcy, myślę, że to może być nawet około 6 miesięcy, jest spora szansa, żebyśmy wrócili do poziomów cenowych, które widzieliśmy w lutym, czyli do poziomu 60. Dolarów za Czyli powrót do dawnych cen za kilka miesięcy, ale kiedy w ogóle już te ceny na światowych rynkach przełożą się na to, co widzimy na stacjach benzynowych w to Polsce? ja już mówię, bo ja mam kolejne dobre informacje, bo te spadki mają się już przełożyć przed chwilą. Dosłownie przed chwilą powiedział to premier Donald Tusk. Wpłynął na to, że już w piątek najprawdopodobniej te ceny na stacjach paliw będą niższe. Oczywiście rząd będzie analizował i monitorował ten rynek, będzie się temu przeglądał. Posłuchajmy. Możemy się spodziewać, że jeszcze w tym tygodniu, myślę, że od piątku będzie odczuwalny pozytywny skutek zawieszenia ognia na polskich stacjach paliw. Chcę powiedzieć, że kierując się odpowiedzialnością i interesem Polaków, my nie zamierzamy w związku z zawieszeniem walk na Bliskim Wschodzie nie zamierzamy rezygnować z tego mechanizmu, który wprowadziliśmy. Będziemy naprawdę bardzo ostrożni, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia. Bo przypomnijmy, rząd cały czas wyznacza jeszcze ceny maksymalne, tak, więc możemy cenę. się spodziewać, że ta w piątkowa będzie niższa, tak? Absolutnie tak. No tego możemy się spodziewać, skoro i premier, i minister finansów dzisiaj to nam zapowiedzieli. Także takie dobre informacje. Wiem, że patrzyłaś też na wyniki na światowych giełdach, te również zareagowały. Słuchaj, ja na nie ciągle patrzę, bo tu jest tak zielono i tak fajnie to wygląda i jedyne czerwone tutaj na, giełda, na, na, na tych wynikach, jak patrzę, to jest spadek dolara i spadek cen ropy. W Europie bardzo pozytywnie. Faktycznie no, trudno mówić o, o lepszej sytuacji. Bardzo optymistyczne nastroje inwestorów. Ogromne wzrosty. Rynek we Frankfurcie to jest wzrost nawet blisko o 5%. Nasza giełda trochę mniej, ale nasza giełda świetnie zachowywała się w czasie ostatnich dni. Dzisiaj mamy do czynienia z rekordem. Jeżeli chodzi o WIG, to najwyższy poziom w historii. Jeżeli chodzi o WIG 20, to poziomy dawno, dawno nie widziane. więc generalnie bardzo zielono, bardzo optymistycznie rosną przede wszystkim banki, ale rośnie też KGHM, rośnie biuro podróży, które jest notowane na giełdzie, więc inwestorzy dyskontują w tym momencie pełny odrzut od sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia w marcu. No i na tej sytuacji korzysta też nasz złoty i on się umacnia. Notowania euro i dolara poszły zdecydowanie w dół. Dolar kosztuje teraz 3 złote i 64 grosze. Jak tak patrzę, ciągle spada. Tak czy ty informacja. się ubierasz zgodnie z notowaniami na rynku? Byłam ciekawa, czy to, to zauważysz. Cała tak? na zielono. Cała jest, tam to jest tak, że ty patrzysz rano na wyniki na giełdach i potem decydujesz, co założysz. No nie do końca, ale tutaj ale zbieżność bardzo pozytywna. Giełda tak. i Justyna Golonko dziś na zielono. Tak, Dziękuję bardzo. Tak, Niech tak będzie Polskie Radio Jedynka. To będzie sytuacja bez precedensu. Czworo sędziów, wybranych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego, złoży jutro ślubowanie w Sejmie. Zaproszenie otrzymał Karol Nawrocki. To właśnie prezydent powinien sam zaprosić wszystkich wybranych sędziów na ślubowanie w Pałacu Prezydenckim, ale zaprosił tylko dwoje. Czworo pozostałych wzięło więc sprawę w swoje ręce. W tyle oczywiście jest spór między koalicją, a opozycją i prezydentem w sprawie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. My łączymy się z Sejmem, na miejscu jest Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry Gosiu. Dzień dobry. Czy już coś wiemy, jak w ogóle ma przebiegać to ślubowanie? No bo to będzie pierwszy raz. No w tej sprawie to mamy więcej domysłów i nieoficjalnych doniesień niż potwierdzonych na 100% informacji. Jak udało mi się ustalić, czworo sędziów zwróciło się do Kancelarii Sejmu z prośbą o pomoc w zorganizowaniu zaprzysiężenia i taką pomoc otrzymało. Uroczystość ma się odbyć w okolicach południa według jednych y, informacji, według innych o 13.30. Ślubowanie ma się odbyć też według różnych doniesień bądź w sali kolumnowej Sejmu albo na sali plenarnej. Według nieoficjalnych informacji w uroczystości mają uczestniczyć jest owiana tajemnicą. Trzeba to wszystko zakończyć, mówią przedstawiciele rządzącej koalicji. Były minister sprawiedliwości, senator koalicji obywatelskiej Adam Bodnar powiedział, że czworo sędziów, których prezydent nie zaprzysiągł, nie ma innego wyjścia. Tylko poszukiwać e, takiego rozwiązania, które będzie w sposób maksymalny zgodny z duchem e, konstytucji. E, i z tym uszanowaniem, że ta uroczystość zaprzysiężenia powinna mieć miejsce, ponieważ nie można doprowadzić do takiej sytuacji, w której pan prezydent będzie uzurpował sobie kompetencje na podstawie jednego przepisu ustawowego. Tym bardziej, że konstytucja milczy na temat udziału prezydenta w wyborze sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Podobnie wypowiada się wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejac z Lewicy. Jej zdaniem prezydent nie zostawia rządzącej koalicji zbyt wiele przestrzeni na inne działania. Moment, w którym prezydent uznał bez absolutnie żadnej podstawy prawnej, że może sam własnoręcznie decydować, którzy sędziowie mogą zostać powołani przez większość parlamentarną, a który, którzy nie, zamknął przestrzeń do jakichkolwiek rozmów. Pamiętajmy, że ta prerogatywa, o której tak nie mówią prezydenci Pani przez PiS. To jest prerogatywa Sejmu i większości sejmowej. To większość sejmowa zgodnie z prawem decyduje o tym, kto zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a kto nie. Widzieliśmy, że zaproszenie otrzymał prezydent, a czy kancelaria prezydenta już zareagowała, już odpowiedziała? No do tej pory jeszcze nic takiego nie widziałam, ale głos zabierają już politycy Prawa i Sprawiedliwości. Szymon Szynkowski z Welsenk na przykład uważa, że to jest, cytuję, rozwalanie państwa w bezprecedensowy sposób. Polityk powiedział, że prezydent rozpoczął procedurę i za zaprzysiągł dwoje sędziów. Dodał, że Karol Nawrocki ma wątpliwości dotyczące wyboru sędziów yy, yy, dokonanego przez Sejm. Prezydent stara się znaleźć wyjście z tej sytuacji, gdyby prezydent nie, za, nie przyjmował ślubowania tak, wobec szóstki sędziów, państwo byście mnie pytali, dlaczego nie przyjmuje ślubowania wobec szóstki sędziów. Prezydent rozpoczyna procedurę i kiedy jasno mówi, że zamierza tą procedurę dokończyć, no tylko te wątpliwości muszą być wyjaśnione, wkracza marszałek Sejmu i bez żadnej podstawy prawnej e, wysyła zaproszenia na to, żeby tutaj wydarzyła się rzecz, którą w ogóle nie, trudno mi nazwać, no bo to na pewno nie będzie ślubowanie. Ja tylko przypomnę, że 13 marca Sejm wybrał sześcioro nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Do czworga z nich prezydent nie skierował do tej pory zaproszenia do złożenia ślubowania. A w ubiegłą środę nowi sędziowie ponownie skierowali do Karola Wrockiego pisma w sprawie wyznaczenia terminu. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział wczoraj, że trwają analizy prawne i prezydent nie będzie działał pod presją. Ale gdzie i o której dokładnie na te informacje jeszcze czekamy? To na razie są dokładnie wszystko domysły. tak. Mogę, dokładnie pan... tak, wszystko. Trzymamy rękę na pulsie. Na pewno trzymamy. Małgorzata Naukowicz, bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. Zmieniamy temat. Wygląd ma spełniać normy społeczne, ale uczeń ma zachować prawo do ekspresji, czyli na przykład do wyboru koloru ubrań czy fryzury. Rząd obraduje nad projektem Ministerstwa Edukacji, który wprowadza... do szkoły ubrani zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi z zaznaczeniem, że strój nie może nawoływać do nienawiści, dyskryminacji no, czy stwarzać zagrożenia. To takie bardzo ważne i bardzo praktyczne przepisy, które określają na poziomie ustawowym, że na przykład na lekcjach wychowania fizycznego nie można mieć wiszących łańcuszków, naszyjników, długich kolczyków, no bo to po prostu może być niebezpieczne w trakcie ćwiczeń. No, jednym zmiany się podobają, innym niekoniecznie. Wiadomo, że uczniowie nie lubią słyszeć o o żadnych ograniczeniach. Nie, no według mnie to w sumie zbędny przepis. No, jakoś jak Niech się... każdy się ubiera jak chce? W jakichś normach, nie? Ale tak, tak ogólnie to nie ma różnicy, no, kto w czym chodzi. No. Z jednej strony rozumiem takie ograniczenie, z drugiej strony pewnie nie każdy mój ubiór byłby zgodny z takim odgórnym założeniem. Myślę, że to jest dobre, jeśli na przykład tam wygląd ucznia nawoły do nienawiści. W naszej szkole akurat y, każdy tam chodzi sobie w czym chce, tam wygląda jak chce. też powołanie Rzecznika Praw Uczniowskich. Od września taki rzecznik będzie w każdej szkole. No Jest to o tyle istotne, że coraz więcej uczniów zgłasza, iż ich prawa w szkole są po prostu łamane. Stowarzyszenie Umarłych Statutów przeprowadziło badanie, w którym, uwaga, 80% uczniów przyznało, że ich prawa są łamane, a zaledwie połowa z tej grupy cokolwiek z tym zrobiła. A jak powiedział mi prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów, Łukasz Korzeniowski, to najróżniejsze sytuacje. Dużo zgłoszeń dotyczy oceniania, niewłaściwego e, oceniania uczniów, nieprzestrzegania przepisów statutowych lub ustawowych, e, niesłusznego wpisywania jedynek w błędy. Przy okazji jeszcze pamiętam, że wielką sensacją była koleżanka, która swoje włosy przefarbowała na czerwono. O tym mówili wszyscy, ale rozumiem, że to już przestanie być sensacją po tym projekcie. Można powiedzieć, że to będzie nawet codziennością. Zresztą teraz już w wielu warszawskich szkołach nie jest to absolutnie niczym zaskakującym. Ja dzisiaj też widziałam uczennice właśnie z najróżniejszymi kolorami włosów. One mówiły, że to jest po prostu rzeczywiście ta wolność ekspresji, wolność wyrażania się i nie ma w tym niczego złego. Martyna Szymczakowska, bardzo dziękuję. Polskie Radio. Jedynka. Polska pod cyfrowym oblężeniem. Analitycy CERT Polska zarejestrowali w ubiegłym roku przeszło ćwierć miliona, jak to określają, incydentów. Tak wynika z najnowszego raportu naukowej sieci badawczej NASK. Chodzi oczywiście m.in. o ataki hakerskie wymierzone w polskie firmy i instytucje. Liczba zarejestrowanych incydentów rośnie, ale jednocześnie coraz więcej z nich udaje się specjalistom udaremnić. Łączymy się z Anną Zakrzewską. Dzień dobry. Dzień dobry. Aniu, Dzień dobry. o jakich tutaj dokładnie incydentach mówimy? To wyłudzenia danych i pieniędzy, oszustwa inwestycyjne oraz phishing. One stanowią ponad 97% wszystkich incydentów, które zarejestrowali analizy CERT. Z zebranych danych wynika, że eksperci każdego dnia przyjmowali ponad 1800 zgłoszeń, a przeszło 700 uznawali za incydent. Skala ta jest wręcz ogromna, podkreśla minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Dzięki aktywności CERT Polska w ciągu jednej sekundy blokowane są cztery niebezpieczne możliwe wejścia użytkowników na strony internetowe. W ciągu minuty jest to 240 blokad możliwości wejścia użytkowników na strony, które mogły spowodować jakiekolwiek oszustwo. Czyli NASK i CERT w ciągu minuty broni nas przed 240 potencjalnymi oszustwami w ciągu minuty. Pomnóżcie to Państwo razem 60 minut godziny, dobę 24 godziny i spróbujcie to mnożyć dalej w ciągu dni, tygodni i miesięcy. Warto zauważyć, że liczba zarejestrowanych incydentów bezpieczeństwa wzrosła aż o 152% rok do roku. Jak podkreśla dyrektor NASK Radosław Nielek, z jednej strony jest to efekt większej świadomości użytkowników, z drugiej natomiast sprawniejszego monitoringu i analiz, które są realizowane właśnie przez zespół CERT. Ta różnica wynika stąd, że coraz częściej to my znajdujemy infrastrukturę przestępców, phishingowe strony, zanim jeszcze przestępcy zdążą je wykorzystać do oszustwa Polaków, e, naszych obywateli. To jest ważne, bo... Rejestrowanie incydentów jest oczywiście pewnym zdarzeniem już po, jak już coś wystąpiło. Natomiast kluczowe jest także to, żeby tak często, jak się da, tak szybko, jak się da, blokować infrastrukturę i blokować ataki, zanim one faktycznie spowodują szkody dla obywateli. Aniu, według Ciebie w tym kontekście warto odwiedzić pewną stronę internetową mojecert.pl. Zgadza się, to darmowa platforma, która umożliwia właścicielom firm, instytucjom, ale także indywidualnym użytkownikom monitorowanie cyberbezpieczeństwa właśnie swoich stron internetowych. Ten serwis pozwala bezpłatnie skanować domeny pod kątem podatności, ale także otrzymywać alerty o wyciekach chociażby haseł, czy monitorować zagrożenia w sieci. Jak mówi Karol Boyke, specjalista do spraw w strategicznej komunikacji cyberbezpieczeństwa, Bezpieczeństwa w CesjNASk w praktyce oznacza to monitorowanie bezpieczeństwa ponad 20 tysięcy stron w naszym kraju. W tym momencie mamy już ponad 18,5 tysiąca zarejestrowanych użytkowników, co jak na rok działania portalu jest naprawdę świetnym wynikiem, szczególnie, że te 18,5 tysiąca przekłada się na ponad 3,5 miliona przeskanowanych domen, subdomen i adresów IP należących do tych podmiotów. Dzięki temu wykrywamy gigantyczne ilości podatności. Możemy e, ostrzegać te podmioty o tym, że powinny jakoś zareagować, bo po prostu do ich systemów można wejść. Jak dodaje ekspert, są to usługi, które normalnie na komercyjnym rynku kosztują często miliony złotych, więc w tym zakresie nasze państwo można powiedzieć, że jest ewenementem na skalę europejską, a nawet i światową. Anna Zakrzewska, dziękuję bardzo. W programie w samopołudnie teraz informacja, którą śledzimy z wielką uwagą. Każdy nasz program zaczynamy od połączenia z Krakowem i transmisją Hejnał Zwierzy Mariackiej. Teraz, jak się okazuje, ten Hejnał może brzmieć jeszcze lepiej. Hejnaliści z Zwierzy Mariackiej otrzymali bowiem 8 nowych trąbek. Instrumenty dziś po raz pierwszy zostały wniesione przez strażaków na wieżę. Na rynku głównym w Krakowie jest Paweł Pawlica. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Powiedz, nisko. Dlaczego hejnaliści w ogóle potrzebowali nowych instrumentów? No poprzednie trąbki były już trochę wysłużone, miały 10 lat. Ze względu na częstotliwość odgrywania charakterystycznego sygnału i zmienne warunki pogodowe, instrumenty na wieży po prostu zużywają się dużo szybciej niż chociażby te w Filharmonii. Przypomnę, że hejnał, który na naszej antenie jest transmitowany od prawie 100 lat w południe, w Krakowie jest odgrywany przecież co godzinę na cztery strony świata. A to oznacza, że w trakcie jednego dyżuru strażak odgrywa sygnał 96 razy. Teraz walory dźwiękowe słyszane z wieży mariackiej będą dużo lepsze, ale jedno jest pewne, melodia się nie zmieni. Starszy ogniem Szkołt Michał. Starszy ogniem Łukaś Wodarczyk. Uśmiechnięci, zadowoleni. Panowie, hej na liści z największym stażem, jeżeli dobrze pamiętam, tutaj na wieży, przytakujecie, więc tak. Jak duża to będzie zmiana dla Was, te nowe instrumenty? Cieszymy się, że możemy mieć teraz nowszy sprzęt i, i pewnie będzie nam lżej grać. Trąbki B, obrotowe, takie, na których zawsze Hejna liście grali. Będzie lżej, na pewno nowe trąbki, więc bardziej szczelne, więc na pewno będzie dla nas myślę, że będzie dużo lżej. Będzie słyszana ta zmiana teraz w jakości Hejnału? Staramy się i tak, czy to była stara trąbka, czy nowa, staramy się grać jak najładniej dla Krakowian, więc mam nadzieję, że zmiany nie będzie. Będziemy grać tak samo i ładnie jak zwykle. Trąbka złota, a skromna, czy nie skromna? Bo to nie jest tani instrument. Czy dobrze ją widzę, dobrze, że jest złota, z tego względu, że jak gramy, to Staram się ją wyciągnąć przez okno, więc wtedy zwiedzający nasz, od, odwiedzający Kraków widzą trąbkę z, z okna, z góry, więc, więc pewnie będzie się rzucała w oczy. Każde z instrumentów kosztuje około 12 tysięcy złotych. Województwo małopolskie dla siedmiu strażaków zakupiło w sumie osiem nowych trąbek za ponad 100 tysięcy złotych. Jedna trąbka pozostaje na wieży jako awaryjny instrument. Lśniące nowością trąbki przekazał dziś strażakom marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smołka. Bardzo się cieszę, że po raz pierwszy samorząd województwa małopolskiego w, w sposób symboliczny, wspólnie z Filharmonią Krakowską, fizycznie przekazuje trąbki dla hejnalistów, a symbol hejnału z Mariackiej rozpoznawalny jest na całym świecie, można powiedzieć, szczególnie w Polsce, bo już w przyszłym roku to będzie setna rocznica odkąd hejnał z Mariackiej ukazał się na antenie Polskiego Radia. A teraz strażacy muszą poświęcić trochę czasu na tak zwane rozegranie swoich nowych instrumentów. Ten proces zajmuje od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Czyli za 16 minut o 13 jeszcze hejnał na starej trąbce. Prawdopodobnie już na Nowej hejnaliści ćwiczyli przez ostatnie godziny tutaj mocno, więc jest szansa, że państwo, którzy będą tutaj w Krakowie na rynku usłyszą już hejnał z Nowej Trąbki. To zobaczymy, czy na przykład turyści będą machali mocniej po takim hejnale na Nowej Trąbce. Paweł Pawlica z Krakowa, bardzo dziękuję. Dziękuję, dobrego dnia. Brzmiał lepiej ten hejnał o 12? Jak oceniasz? Ty masz dobre ucho, Magda Mikołajczuk. Znaczy, mogłabym ocenić, gdybym słyszała ten hejno, ale dzisiaj nie słyszałam. Bardzo przepraszam, ale sobie odsłucham. Nie rób min, odsłucham sobie z no, wiesz, ja jako Kraków zostaję na baczność i salutuję codziennie od samo południe. No tak właśnie, bardzo zauważyłam. Ale nie o melodiach, nie o hejnale o, ale um, też o nowościach. Ale też o nowościach. Skoro nowe trąbki, to nowy dekalog krzy według Krzysztofa Kieślowskiego będzie, czyli chodzi oczywiście o cykl dziesięciu filmów e, stworzonych. E, między rokiem 88 a 90, z których każdy dotyczył innego przykazania. I dzięki staraniom aktora polskiego Macieja Musiała, który wykupił, kupił prawa, parę lat temu kupił prawa do dekalogu właśnie, będziemy mieli współczesną reinterpretację, nowe filmy stworzone, każdy film ma być stworzony przez innego, wybitnego, światowego reżysera. Już niedługo ma być część wyreżyserowana przez Ashgara Farhadiego, irańskiego reżysera, zdobywcy dwóch Oscarów, autora między innymi filmu Rozstanie, który być może państwo kojarzą. I o tym przedsięwzięciu Maciej Musiał opowiedział na łamach pisma G. Q. I z tego wynika, że to jest ogromna fascynacja Macieja Musiała. Krytyk filmowy Janusz Wróblewski zwraca uwagę, że to jest nie pierwsze, choć tym razem skuteczne podejście do współczesnej reinterpretacji dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. Nie jest to pierwsza próba ponownej ekranizacji dekalogu. Wtedy, kiedy dekalog święcił triumfy na festiwalu w Wenecji, gdzie był premierowo pokazywany, a także później zainteresowała się nim amerykańska, amerykańscy producenci i bodajże stacja HBO wykupiła prawa na amerykańską ekranizację tego cyklu. Nic z tego nie wyszło. Później były różne podchody. To był też pomysł samego Piesiewicza, aby nakręcić dekalog ponownie w obsadzie międzynarodowej. Czasem się mówi, że arcydzieł nie należy ruszać i interpretować na nowo, ale zdaniem Janusza Wróblewskiego akurat w przypadku dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego warto to zrobić. To jest bardzo ważne, żeby dzisiaj przypominać ten cykl, to dzieło we współczesnym anturażu, bo kwestia stosunku do dekalogu, kodeksu moralnego, do tego, co w świecie uznajemy za uniwersalne wartości, no jest kluczowe, a ten film w jakimś sensie podważa naszą wiarę w to, że wszystko jest trwałe i czarno-białe. Więc obrót dekalogu nie musi być mechanicznym sequelem, tylko czymś nowym w naszych czasach, bardzo trudnych, w których... Y Dominuje siła i taki głos rozsądku i pokazania, co jest ważne, a co nie. Mnie się bardzo podoba. Jako pierwsze, jak powiedziałam, ma być film w reżyserii irańskiego, reżysera Ashgara Farhadiego, potem w reżyserii Koreańczyka Lee Chang Donga, ale to na pewno będzie się działo o wiele dłużej niż ten dekalog zrobiony przez Krzysztofa Kieślowskiego, bo jak kiedyś przypominał krytyk filmowy i autor książek o Kieślowskim Stanisław Zawiśliński, to było ekspresowe tempo. Niespełna dwa lata, powstało 12 filmów, 10 odcinków telewizyjnych i dwa kinowe filmy, krótki film o zabijaniu, krótki film o miłości. Znalazłem bardzo ciekawą wypowiedź Stanley'a Kubricka, który mówił, to niemożliwe, żeby zrobić w ciągu niespełna dwóch lat tyle filmów. W takim tempie zrobić tak znakomite przede wszystkim filmy. Nowa wersja Dekalogu może być ciekawa w dobie sztucznej inteligencji, bo tam był przecież motyw wiary pokładanej w komputerze. Tak, ale ja myślę, że to jednak będą bardziej takie uniwersalne treści przekazane, takie ludzkie, sądząc po nazwiskach przynajmniej tych dwóch reżyserów. To zobaczymy jak będzie. Magda Mikołajczuk, dziękuję, dziękuję. bardzo. Dziękuję. Program pierwszy Polskiego Radia. Tomasz Kowalczyk ma za sobą ekscytujący wieczór. Dobry, wiecz dobry, dobry, wieczór. dobry wieczór, to był bardzo to już dobry nawet wieczór. Już mu się czas w ogóle zaburzył po tym, jak obejrzał mecze Ligi Mistrzów wczoraj. Tak, tak, tak. Real Madrid, Bayern Monachium, bardzo no dobre spotkanie. Monachijczycy wygrali 2-1. Z kolei Sporting Lisbona przegrał z Arsenalem Londyn 0-1. To pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe Champions League. W Madrycie gole dla gospodarzy strzelali dla Realu Kylian Mbappé, a dla gości... Louis Diaz i Harry Kane. Szczególnie trafienie Harry'ego Kane'a było cudownej urody. Piłka wyłożona przed pole karne, jakby wszyscy zapomnieli o Angliku, no, ale Harry wiedział gdzie się znaleźć, wiedział też trener Vincent Kompany, gdzie ma biegać i tylko oni nie byli y, tym, y, tym zaskoczeni. W Lizbonie z kolei jedyna bramka Kaja Hawerca w 90 minucie wykorzystał podanie i z 6 metrów trafił do siatki. A zatem to był wieczór gości. Natomiast jak będzie dzisiaj? No dziś PSG zagra z Liverpoolem. Wbrew opinii większości francuskich komentatorów zawodnicy PSG podkreślają, że wcale nie czują się faworytami tego spotkania. A więcej szczegółów ma Stefan Folzer.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 trio duedem byli kwaraczeli, a Paryżanie nie powinni jednak mieć powodów do obaw. Stefan Folzer, Polskie Radio. Początek spotkania o 21.00. O tej samej porze jeszcze jeden mecz, ale nie byle jaki. Barcelona kontra Atletico Madryt i też będą grzmoty z pewnością w Champions League, a w Polsce dziś ciekawie w Pucharze Kraju grający w trzeciej lidze na czwartym poziomie rozgrywkowym. Zawisza Bydgoszcz, podejmie trzeci zespół ekstraklasy Górnika Zabrze, początek tego meczu o 18:00 w czwartek w drugim półfinale Raków Częstochowa zagra z GKS-em Katowice na własnym stadionie, a finał? 2 maja o 16 na Stadionie Narodowym. Wszyscy już znają tę datę charakterystyczną. Klasyk Puchar Polski na Stadionie Narodowym. Czyli ty już masz wtedy plany zapełniane? To Każda Tomasz? majówka jest już <grydy> przecięta. Tomasz Kowalczyk, dziękuję bardzo. Dziękuję. 8 minut zostało do 13, To moment, w którym być może już Państwo planują obiad. Nasi reporterzy donoszą, że warto odwiedzić najbliższy warzywniak. Pojawia się coraz więcej nowalijek, czyli wiosennych warzyw. W warzywniakach, wiosna, nowaliki przypuściły pierwszy wiosenny szturm. Rzodkieweczka krajowa, ogóreczek i pomidorki, i sałata masłowa. Usłyszałem w jednym z olsztyńskich warzywniaków i faktycznie nowaliki warto zaprosić na talerz choć są też pewne wyjątki mówi dietetyk kliniczny dr Anna Hinburg z Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie Nowaliki czyli pierwsze wiosenne warzywa takie jak rzudkiewka sałata szczypiorek czy młoda marchewka przede wszystkim dostarczają witamin zwłaszcza witaminę C dostarczają folianów i związków bioaktywnych które wspierają Naszą odporność działają przeciwzapalnie i mogą zmniejszać ryzyko chorób przewlekłych. Z punktu widzenia żywieniowego musimy pamiętać, że nowali mogą zawierać podwyższone ilości azotanów. Same azotany nie są bardzo groźne, ale w organizmie mogą przekształcać się w azotyny, które w nadmiarze są niekorzystne, zwłaszcza dla małych dzieci i dla kobiet ciężarnych. Unikamy warzyw o nienaturalnie intensywnym kolorze lub bardzo dużych rozmiarowo to może świadczyć o nadmiernym nawożeniu. Nowaliki mogą być cennym elementem diety, ale warto podchodzić do wyboru świadomie. Świadomie zatem zaglądamy znowu na półki warzywniaka. Tam już w blokach startowych kolejni zawodnicy. Potwinka będzie pierwsza fasolka szparagowa z potfolii i jeszcze będzie bób pierwszy z potfolii też. Wiosna na talerzu? W pełni. Smacznego. Maciej Świniarski odwiedził warzywniak. A ja tam Patryk czekam na swoje nowe. Michalski nie musi, bo ma nowaliki na balkonie. Rosną tak? rzodkiewki co tam na balkonie, rośnie? co prawda przy tej niskiej temperaturze wolno się rozwijają, ale będą na pewno. Niestety na drzewach nie rośnie paliwo, chcielibyśmy. Ale jak przesiądziesz się na rower, to nie musisz płacić za podróże samochodem. No i właśnie o to dziś zapytam tylko szczerze, czy ceny paliw są w stanie zmusić nas do przesiadki do autobusu na przykład albo na rower? Tylko szczerze, czyli program, w którym czekamy na Państwa telefony, proszę dzwonić po 13, a to było w samopołudnie. Jeden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 Wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Panie Pascalu, mm -hmm. ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?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 Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Spokojnie na naszych drogach. Przypomnę, że zakończyły się utrudnienia na Dolnośląskim odcinku A4. Między Legnicą a Wrocławiem kłopoty z przejazdem były i to spore. W okolicach węzła Bielany Wrocław po tym, jak zderzyły się tu dwa samochody osobowe. Nie było osób poszkodowanych, ale było zwężenie na jezdni prowadzącej w stronę Opola Katowic i to generowało rzeczywiście spory zator. Ten zniknął wraz z utrudnieniami, o których informowały służby. S7 tutaj też bez problemów. przejeżdżamy odcinkiem Olsztynek-Ostruda. To trasa między Warszawą a Gdańskiem. W pobliżu miejscowości Rychnowo w Warmińsko-Mazurskiem mieliśmy na 80 km auto osobowe, które uderzyło w bariery. Tutaj również nie mieliśmy informacji o poszkodowanych, ale spore były utrudnienia, bo kompletna blokada jest nie w stronę Gdańska. Teraz tych utrudnień już nie ma. Kłopoty z przejazdem pozostały natomiast. Utrzymują się od kilku godzin na Krajowej Drodze nr 79 na odcinku Lipsko-Sandomierz w miejscowości Bronisławów w Świętokrzyskiem. Na 160 kilometrze przewrócił się samochód ciężarowy. Auto cały czas częściowo blokuje przejazd w miejscowości Bronisławów. Tutaj droga była zupełnie zablokowana, a teraz kierowcy jadą na zmianę jednym pasem. Nie ma konieczności korzystania z objazdów. Natężenie ruchu obecnie jest bardzo niewielkie. Są bardzo niewielkie spowolnienia, ale na przykład tylko na obwodnicy Krakowa to tutaj należy liczyć się ze sporym ruchem na jezdni prowadzącej w stronę Śląska i też przy wyjeździe z Katowice Jadąc w stronę Opola, za węzłem Łany kierowcy wjeżdżają w zator, jadąc w stronę Wrocławia, bo tu prowadzone są prace drogowe.